Krusza. Mateusz będzie słuchał ze mną. To się stało i on wszedł do pokoju. On nie będzie słuchał od siebie z piętra, tylko będzie słuchał ze mną teraz. On Cię słyszy. Tak, ja, ja słyszę wszystko. No. To zresztą. Dobra, to teraz tak. Dlatego, że to jest bardzo ważne. Weźcie, niech jedno z Was powtórzy to, to, to um, pokazywanie ludziom jedności, drogi do Boga i do nieba przez Jezusa Chrystusa. Niech to pisze tak maksymalnie szczegółowo, jak się tylko da, jak zrozumieli. Mateusz, ty, bądź tam jest. Okej. Okay. Czyli tutaj chodziło o werset? Tutaj chodziło o dziesiąty rozdział. O dziesiąty rozdział. O to, jak Jezus powiedział, że ręczy i zapewniam, że do zagrody, kto do zagrody dla owiec nie wchodzi przez bramy lecz wdziera się w inny sposób, To nie złodziejem i bandytą. Mhm. No i jeszcze tutaj nie dopowiedziałem, ale mamy wiersze e, w sumie no 8-9. Wszyscy, i to Jezus mówi, nie? I, że on jest bramą dla owiec, powtarza i mówi, wszyscy, innych przyszło przede mną, to złodziei i bandyci. Lecz owce ich nie posłuchały, że on jest tym tą bramą. Powtórzymy. Jest obczarnią i miejscem schronienia i bezpieczeństwa. No, że on jest tą bramą dla owiec. Albo powiem wam jeszcze raz. Słuchajcie, więc będę się starał teraz mówić powoli. Do pokazania tego jest bardzo ważne, żebyście mieli jakieś rekwizyty. Najlepiej Biblię, najlepiej jakieś długopisy, kredki kolorowe, cokolwiek mazaki. Ale miejcie. I jakoś taką jedną rzecz wyróżniająco, że była większa, różniąca się od tych wszystkich innych. No nie wiem, cokolwiek byście mieli pod ręką. Czy to broszurka, którą wam dałem, czy Nowy Testament, nie wiem, okulary może być, etui na okulary, cokolwiek większego takiego. I teraz no Bibli określamy jako tą zagrodę dla owiec, czyli potocznie rzecz ujmując ludzie najczęściej katolicy kojarzą to jako niebo. Tak, bo Mówię, że można to inaczej nazwać niebe. I teraz proszę ich, żeby podali znane im metody dostania się do nieba. I, mówili, i pytam się, czy słyszeliście o jakichś drogach, które prowadzą do nieba. I no prawdę. I będą już na tym etapie, jak dobrniecie do dziesiątego rozdziału, to chętnie będą odpowiadać. Będą się udzielać i tak dalej. Nie? więc y, będą podawali może przez świętych, że przez Maryję, że przez sakramenty, czy czy z kościół, czy inne religie, niektórzy też tam podadzą. E, bo teraz mi nic in do głowy nie przychodzi, ale będą cuda po, po, po no, wymyślali, nie? E, gdyby nie podali przez Maryję, bo to dwa celów edukacyjnych jest ważne, nie? Czyby nie podali świętych, czy, te, czy któryś z tych elementów, które żeś wymieniłem, tak? To musicie naprowadzić pytaniami, albo po prostu wprost zapytać, zapytać, czy słyszeliście, że się mówi, że przez sakramenty, czy przez Maryję, tak? Mhm. Musicie się to dopytać i każdy z tych sposobów oznaczać długopisem, że no tak, opierać te długopisy mazaki, kredki, różne kolorowe, Częściowo na tej Biblii, częściowo na, załóżmy, stole, tak? Żeby oni to widzieli. Żeby to widzieli. No i tutaj e, mamy to jedyne, jedyne, że tak powiem, jedyny właściwy sposób, tą bramą, którym jest Jezus, musimy e, czymś zaznaczyć, tak? Położyć na Biblii i na e, i na stole ułożyć, oprzeć, tak, na Biblii ten jedyny właściwy sposób, czymś innym, różniącym się. No i teraz znowu zacytować, przeczytać, albo przeczytać, no po przeczytajmy jeszcze raz wiersze 1-2 i ten 8, czy ten, 7, no, cywka 7-9, tak, i czytamy im wtedy że kto do zagrody dla owiec nie wchodzi przez bramę lecz wdziera się w inny sposób ten jest złodziejem i bandytą a kto wchodzi przez bramę to jest, ten jest pasterzem owiec i 7 do 9 Jezus mówi ja jestem bramą dla owiec wszyscy ilu, ilu ich przyszło przede mną to złodzieje i bandyci i że on jest powtarza, że on jest jedyną e, bramą jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, to mówi Jezus, będzie zbawiony. A gdy wejdzie i wyjdzie, znajdzie sobie pastwisko. No. Hm. I wtedy im zadaje pytanie i mówi tak. Zadaje im takie pytanie. Jak Jezus nazywa tych, którzy do yy, nieba chcą wejść innymi sposobami niż przez Jezusa? No Oni będą... łodziejami, grabieżcami, rozbójnikami. No właśnie. I oni to sami będą musieli podać. No to By? jakby do kogoś tam nie dotarło, to można zapytać, no to jak Jezus nazywa tych i pokazuje palcem na te łówki czy te długopisy kredki, tak? Jak Jezus mow, tych wszystkich nazywa, co żeście tu podali, nie? Mhm. No oni prędzej Cię później powiedzą złodzieje, bandyci i że mamy ich nie słuchać, nie? Mhm. No, jeżeli jesteśmy dobrymi owcami, nie? No i... To jest takie bardzo otwierające oczy. Ja byłem też w charyzmatycznym ich wspólnotach katolickich i oni uczą, jak tłumaczyć różne fragmenty związane z Maryją i taki katolik jest w jakiś sposób przygotowany do tego, żeby odbić argumenty protestantów. Ale tutaj, akurat ten początek rozdziału 10, to katolicy no jeszcze o tym nie wiedzą, nie? I nie umiał z, zbijać argumentów tutaj pokazanych przeze mnie, tak? I to będzie naprawdę bardzo takie otwierające oczy. Mam do was pytanko. Jest to dla was zrozumiałe, co teraz tutaj wytłumaczyłem? Tak. całkowicie. Tak. tak. Mm. Korzystajcie z tego, bo ja widzę, jak ludzie reagują. Ja im o to opowiadam, pokazuję. No przestają wierzyć w tych różnych dziwnych pośredników no i skupiają się na Jezusie nie? i to w zasadzie o to chodzi no i dobra, to był o ten taki fajny sposób co mówiłem, że tu to sprawa teraz ten fragment bardzo dobry na pokazanie, kto jest dobrym pasterzem oczywiście tym wzorcowym dla nas pasterzem to jest sam Jezus Chrystus ale no, każdy pastor, czy jakiś nauczyciel Słowa Bożego, tak? On tu też będzie się wpisywał. Więc też jako przeciwieństwo do niego, czyli cechy przeciwne, to będzie pokazywało złego pasterza. No i tak samo dobrą owcę, bo każdy z nas jest owcą dla Jezusa, tak? To szukamy, przeczytamy jeszcze raz ten tekst i wybieramy, co charakteryzuje na przykład dobrą owcę. dobrą, dobrą owcę. No i tu um, mamy na przykład e, w wierszu czwartym, no one zaś idą za, za nim, no, iść za nim w Biblii to znaczy naśladować, to więc dobra owca idzie y, za Jezusem, czyli naśladuje Jezusa. Mało o, tego, zna jego głos. Tak, opty słuchają jego głosu. No, y, więc żeby znać głos Jezusa, no tu nie chodzi o barwę, ton głosu, tak? Czyli tylko, że znać naukę Jezusa. No, na ile znazł tą naukę. I y, y, no, nie znają, nie znają nauki obcych, to więc ich nie naśladują, tak? I y, y, w takim układzie zła owca, no to nie będzie znała nauki Jezusa, nie będzie naśladowała Jezusa i w ten sposób tworzy obraz dobrej i złej owcy, dobrego i złego pasterza, tak? Dobry pasterz, na przykład jeszcze w tym wierszu czwartym, ee, że a gdy wyprowadzi wszystkie swoje owce, czyli jeżeli dbał o każdą, nie? Pilnie że się żadna nie straciła, bo a gdy wyprowadzi wszystkie owce, tak? Idzie przed nimi, czyli pokazuje swoim życiem, jak, jak dobrze żyć, tak? Idzie przed nimi, bo iść w Biblii, iść przed kimś, to pokazywać dobry przykład. No i w ten sposób to tłumaczę. No i tutaj jest też kwestia, że Jezus był w stanie oddać za nas życie swoje, tak? No i na ile nasi nauczyciele, nasi pastorzy byliby w stanie też oddać za nas życie. No to sam robię rachunek sumienia. mówię, że też. Eee, Okej. Okay. Eee, z... I tu mamy złodziej przychodzi tylko po to, by kraj zażynać i niszczyć. To dziesiąty wiersz. A Jezus mówi, ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w całej pełni. Więc e, taki zły pasterz tak? to będzie się pasł na owieczkach, a nie, że będzie o nie dbał będzie je wykorzystywał, okradał. Nawet i są księża, pastorzy seksualnie gdzieś tam wykorzystują swoje owieczki. Wyściągają od ludzi nie wiadomo ile kasy, tak? I takie przykłady trzeba podawać, żeby to wprost mówić i nie ma co ukrywać. I nie ma co ukrywać, że, no, że w protestantyzmie też się takie rzeczy zdarzają, tylko tam szybciej się tych ludzi wyrzuca, usuwa no i trzeba to trzeba bardzo dokładnie te 21 wierszy rozebrać na części pierwsze i znaleźć jak najwięcej cech dla dobrego pasterza i złego pasterza, dla dobrej i złej owcy no i no, ja zawsze każę im się zastanowić czy spotkali kiedyś dobrego, złego pasterza mimo znaczenia, czy ksiądz, czy pastor i dobrą, czy złą owcę, czy są w stanie wskazać, nie? Ze swojego życia. I jakby sami siebie ocenili. Tylko tutaj kwestia oceny samego siebie to może być ciężka, więc zazwyczaj dodaję, że nie musicie głośno mówić, czy jesteście dobrą, czy złą owcą, no chyba, że chcecie się podzielić przed wszystkimi, to proszę bardzo. No wtedy ale mówię, że najważniejsze, żebyście sami szczerze przed sobą opowiedzieli no ile macie z dobrej czy złej, złej owcy, no tyle. To jeszcze w wierszu osiemnastym, bo to jest do pytania, że sam Jezus mówi, że nikt nie odbiera mi życia, oddaję je z własnej woli. No, że Jezus po, po pierwsze robi to dla nas tak, z własnej wojny, go tego nie zmusza, że takie polecenie otrzymał od ojca, ale w innych fragmentów y, wynika, no wprost jest powiedziane, że no, Jezus to robi bo dlatego, że nas umiłował, tak? Razem z Bogiem Ojcem. Więc to też jest ważne. A Wojtku, ja bym chciał wrzucić takie jedno pytanie, y, ponieważ mnie bardzo zastanawia y, kwestia tego dobrego i złego pasterza. Bo mi też przyszła myśl, że taki więzień mógłby powiedzieć, no ale taki ktoś jak pastor, no to przecież przychodzą do nas też i księdza, czy też świadkowie Jechowi, tak? którzy też mogą symbolizować dobrego pasterza. Jak tutaj mogę jednoznacznie odbić albo wskazać, że to jest na przykład zły pasterz? No i tego, jeżeli powie mi, że znalazł Znam kiedyś takiego księża, księdza, który naprawdę był dobrym pasterzem. Ja w ogóle tego nie podważam. Lecę dalej. Ja też tak robię. No i już. Takie Tak jak Krysia z tą Jehowitką mi mówiła, cały czas jak ona była dobra. Ale... Czy przyjmujesz po prostu, jedziesz dalej. No. Cylałem mhm. Ja tu nie, nie oceniam jego oceny. No, jeżeli tak uznał, że miał do czynienia z jakimś tam księdzem, który był naprawdę powołania i tak dalej, Okej, okay, no w porządku, no cieszę się, no i to. No to chwała Bogu. Okej. Okay. No to trzeba. Jeżeli ludzie nie poznają słowa Bożego dogłębnie, tak, no to mogą tak oceniać szkofnie, tak? No i będą tak oceniać i tyle. I no nic z tym nie zrobisz. Ale jeżeli przemilczysz coś, a potem oni wyczytają w Piśmie Świętym, to nie sami daj do wniosku. A że to jednak nie było do tak do końca. Ale pismo ich przekonuje, a nie ty. Mm. No. I to jest dobry sposób. Ważne, żeby zmobilizować ich do czytania. Mhm. Mm Okej. No, okay. mm. e, no tu wiersze 27 jest powtórzone. I y, 28, tak? Jest powtórzone to, co było wcześniej. Uzupełniająco co do dobrego pasterza i dobrych owiec, nie? Dobra. Co jeszcze tutaj? Jesteście? Tak? To jakoś tak cicho. Dobra, teraz przejdźmy do rozdziału 11. A, jeszcze słuchajcie, czasami się, dość, może dość często nam się zdarza. I jak nie wcześniej się nie zdarzy, to no tutaj na pewno się zdarzy w wierszu 24. Że Ty jesteś Chrystusem. Nie, i ludzie mówią, o co w zasadzie chodzi z tym Chrystusem, nie, bo oni nie wiedzą. No. Jedni myślą, że to jest nazwisko, inni że jakiś przydomek, albo z miejsca zamieszkania, urodzenia, że ten Chrystus dla nich tak naprawdę nic nie znaczy, nie? Nie wiedzą o co chodzi. No i kulkaj mówię, no, że ze Starego Testamentu, no to chodzi, że to jest. Że oni w ogóle mówię, że to jest Chrystus, to jest greckie słowo które jakbyśmy na polski przetłumaczyli, to znaczy pomazany, namaszczony, ale oryginał hebrajski to jest Mesjasz, tak to słowo przyszło do polskiej z hebrajskiego i posługujemy się Mesjasz. I to znaczy, jakbyśmy przetłumaczyli język polski, znaczy to samo, namaszczony, pomazany, no i także w Starym Testamencie sporo było tych namaszczonych, pomazanych ludzi przez Boga i to znaczyło nic innego, że został wyznaczony przez Boga do spełnienia jakiejś misji ważnej dla narodu, dla grupy ludzi, czy teraz jak Jezus, to dla całej ludzkości. No i, e, i Bóg jak zawsze daje jakiemuś człowiekowi misję, no to też e, daje, pomaga to wykonać i uzdalnia człowieka do wykonania tej misji. No a Jezus jeszcze tyle się różni od tych innych Chrystusów, no, że to przy okazji był Syn Boży, nie? taki wcielony Bóg w, w ludzkim ciele. Jeszcze szczególnie bardzo mocno wyróżniony. No, Ale Jezus dostał przecież mis misję, nie? żeby zawrzeć z, z Żydami yy, nowe przymierze, w, której, w którym no, każdy człowiek yy, może z tego przymierza skorzystać, no i żeby umarł zamiast nas, za nasze grzechy. No i to Jezus taką misję dostał i to zrobił po prostu, tak? No i Bóg mu pomagał. I nawet to tu w wierszu 39 pokazuje, że po raz kolejny starali się go schwytać, no w sumie i zabić, tak? Ale wymgnął się im z rąk, że po prostu Bóg czuwał, żeby Jezus to jednak zrobił to, co ma zrobić, nie? Tak. No, to tak możecie, wam, może się wam to zdarzyć, bo z praktyki wiem, że tak pytają. Eee... I tu mamy kwestię tego Łazarza w ale gdzieś 11, już przychodzimy do 11. Eee, I teraz zobaczcie, no, najczęściej atyliści albo jesteś jeszcze wojejący, może nie do końca chrześcijanie wierzący, no, pokazują, no, dlaczego Jezus powodował takie cierpienie dla tych i rodziny Łazarza, dla tych dwóch sióstr, tak? Marty i Harry. No i mówią, no, przecież mógł pójść uzdrowić, a tu musiały cierpieć, nie? Ze straty Bata. No, to im pokazuje, no, że Jezus od samego początku wiedział i wprost mówił, że to jest e, dla gdzieś tu jest ten fragment jest tu gdzieś napisane wprost że robi to, żeby żeby to jest, że to jest dobre dla, dla, dla wszystkich, nie? że on zasnął no gdzieś tu jest w którymś miejscu, że żebyście uwierzyli i żebyście, no Mieli tak, to życie wieczne. Do uczniów to... to... No on to powiedział. Więc e, tu chodzi o to, żeby bardziej w niego uwierzyli. No i jak się przyjrzymy proroctwom ze Starego Testamentu, no to Mesjasz miał, mieli Mesjasza, czyli tego Chrystusa, mieli rozpoznać Żydzi po tym, że wzbudził kogoś po trzech dniach. To jest 15 wersz też. To był nie? To jest akurat 15 że werset. Piętnasty tysto... werset. I cieszę się, że mnie nie było, bo chodzi mi o was. Pragną byście uwierzyli. No no i to... I, i, i jaka, jaka to jest korzyść? To jest korzyść dla każdego. Jest faktycznie krótkie cierpienie, ale korzyści są ogromne. A Bóg e, nigdy nie... E no, nie sprawia korzyści z tam jakiejś tam przykrości, cierpienia, gdyby nie było w tym większego dobra, tak? Dobro jest dla tych ludzi, no bo odzyskali, te siostry odzyskały swojego brata, mogły tym bardziej uwierzyć, wszystkich lat, którzy to widzieli, tak, to mogli uwierzyć, no i wszyscy, którzy o tym czytają przez te wszystkie pokolenia 2000 lat, też mogą uwierzyć zacząłem mówić, że no jak się czyta Stary Testament, to tam jest, że no Mesjasz będzie wskrzeszał umarłych, ale że Mesjasz będzie się różnił tym, że wskrzesi kogoś po trzech dniach. Po trzech dniach. Że wszystkie wskrzeszenia, jakie były umarły w Starym Testamencie, to góra do trzech dni. A Mesjasz była przekroczyć tę granicę. No rozumiecie? Czty czwarty dzień w tamtym klimacie gorącym i suchym, tak? To cało co? No już na pewno śmierdziało działo i gniło. Roz, rozsypywało się, nie? E, więc e, jak Jezus jak Jezus e, skrzesił go z martwych, no to co? No to nie, nie ulewało żadnej wątpliwości, że to jest ten Chrystus, na którego czekali tyle, tyle lat, nie? Tak. Hmm. To, pomog to pomogło im uwierzyć? No ja. Bo jak? No. no niekoniecznie wszystkim, bo jak czytamy tam dalej, to e, podzielili się, nie? No nieczysty. Więc Zawsze sceptycy jacyś będą. Cokolwiek by nie zobaczyli, to zawsze będzie a to może nie do końca tak. Tutaj też przy okazji tutaj też przy okazji pokazuje sposób pochówku. Zwyczajowy w tamtym czasie sposób pochówku. 44. Jego nogi i ręce powiązane były pasami płótna, a twarz owinięta chustą. I mówię, patrzcie, zobaczcie, to jest typowy pochówek tamtych czasów i że mówię, że później będziemy mieli pochówek Jezusa Chrystusa i no zobaczycie, że tak samo był owinięty i tak dalej. No to zawsze ktoś wyskoczy z pytaniem, no a całym turyński, tak? Ja mówię, na no turyński, czyli czy pytam się, czy wiedzą, jak to wygląda. No to jest taka że lat rad był we dwa i przykrydę ciało jakiegoś człowieka. A tutaj mamy że był owinięty płótnami, więc przynajmniej dwa, i jeszcze osobno y, twarz owinięta chustą. Więc całą Turyński miał przynajmniej, i całą Turyński to jest jedna część płótna, jedno płótno, czy znaczy płótno z jednej części, a tutaj łazarz i Jezus tak samo był w płótno owinięty i, i y, chusta na twarz. Czy przynajmniej trzy. No i oni sami dochodzą do wniosku, mówią, że no to jakaś ściema z tym całym turyńskim. No i w zasadzie dobry wniosek, nie? Ale niektórzy mówią, że wierzą, że całym turyńskim jest autentyczny, No to ja im wtedy mówię, no tu musimy wybrać w takim układzie. Czy wierzymy Słowu Bożemu? No czy tam jakiś ludziom, którzy mówią, no, że całą turyńskim jest wiarygodny. I mówię, szanuję naszą decyzję, ale ja wybieram, że chcę wierzyć Słowu Bożemu. Też dzielę się taką, jakby swoimi obawami, że mówiłem, bo nawracałem się w Kościele katolickim, czyli z tych charyzmatycznych i długo, długo nie mogłem się pogodzić z tym, że cały turyński nie jest autentyczny. Nawet jak znałem te fragmenty tutaj z Ewangelii Jana, które wprost skazywały, że jednak cały turyński nie jest wiarygodny, no to... Wolałem wierzyć, że cały Troński jest jarygodny. Zajął mi to ileś lat, ale no w końcu zaufałem Słowu Bożemu. I tak mniej więcej kończę tę dyskusję na temat całego trońskiego No jest po pochówku. Jezusa też. No i tutaj mamy też u 45, to to już mówiłem, że w tym wydarzeniu wielu Żydów, którzy przyszli do Marii i widzieli czas jego czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego, nie? ale niektórzy, no, no nie, poszli się pytać y, faryzeuszy, poszli, powiedzieli, nie, i y, y, faryzeusze zwołali Wysoką Radę, no i debatowali, nie, że, a ci Żydzi oczekiwali na ich decyzję. I pytam się, czy tu jest y, w, y, w, no i tutaj kulturze, w Polsce, jakiś taki przykład panujący do tej sytuacji, co tu Żydzi zrobili, że nie chcą samodzielnie podejmować decyzji i w zasadzie idą kogoś pytać, kogo uznają za wiarygodnego, nie? No to zawsze ktoś powie, no tak, no bo teraz siedzi do księdza i się pytają. No jak ksiądz powie, że nie, bez względu na to, cokolwiek by tam co widział, ktoś czy słyszał, to i tak posłucha księdza, a nie hmm. Biblii. Czy kogoś w poprzednich No to też. Jakby za mocno tego nie komentuję, mówię, ale mówicie, no, no to też jest, nie? No, czy to dobre, czy to złe? No to po, po, po przykładzie Faryzyusza i Jezusa możemy ocenić, że lepiej samemu zadbać o swoją wieczność, a nie ludzi tam jacyś niby uczonych słuchać. No i zobaczcie też tutaj, jak czytam ten fragment, to pokazuje, że e, ci ludzie tak naprawdę bali się, jak się tyczy, wczyta ten od 45 do końca rozdziału 11, to bardzo łatwo jest pokazać, że ci ludzie bali o swoją posadę, swój dochód, o siebie, a nie o, o tych ludzi. Nie o tych ludzi, więc e, choć aczkolwiek powoływali się, że to, to Rzymianie przyjdą i zabiorą wszystko. No i teraz mówię, no zobaczcie, powoływali się na Rzymian, Brzmi to wiarygodnie, no ale zastanówmy się, czego Jezus nauczał i jak chciał, żeby Żydzi żyli. No i mówię, że jakby przypatrzyć się czas e, takiemu kontekstowi historyczno-kulturowemu w tamtych czasach. No, Żydzi jednak oczekiwali na Mesjasza i myśleli, że on zbrojnie pokona agresorów i pogoni Rzymian. Więc co chwilę tam były jakieś niepokoje, samozwańcy, Atakowali tych Rzymian, więc tam dużo wojska było. Dużo legionów stacjonowało na terenie y, Judei i y, no, podatki były większe, bo ludność miejscową musiała trzymać tych żołnierzy. E, a Jezus nawoływał do pokoju, do ległości. E, I mówię, że coś tu nie gra z tymi słowami tych faryzeuszy arcykapłanów, bo oni mówią, że jak wszyscy ludzie pójdą y, za tym Jezusem, tak, no to Rzymianie będą źli, nie? No właśnie tu odwrotnie wychodzi na to, bo jeżeli by wszyscy Życi posłuchali Jezusa, to nikt by się nie burzył i te wojska Rzymianie by zabrali do jakiejś innej prowincji, gdzie jest więcej niepokoju, bo Rzymianie tak działali w tamtych czasach jak jakaś prowincja, jakiś naród się burzył, no to tam wysłali wojska. Jan było spokojnie na tej prowincji, to zabierali wojska. Więc yy, arcykapłani w tej rozmowie tutaj i faryzyusze yy, dali taki pierwszy, lepszy pretekst, tak, żeby po prostu zabić Jezusa. No, a w wierszu 53 mamy, że w tym, za tym dniu postanowili, że go zabiją no, czy z rzeczywistych powodów no nie z fałszywych, tak z rzeczywistym powodem to jest to, co tutaj można wyczytać między wierszami że pali o siebie, no i tyle i pokazuje obłudę tych arcykapłanów i faryzeuszy że, yy, że żeby zobaczyli ci, ci, z którym będziecie to opowiadać żeby zobaczyli jak zepsuci mogą być przywódcy duchowi Robię to specjalnie po to, żeby później zadać im pytanie, czy w dzisiejszych czasach możemy wskazać jakichś przywódców duchowych, którzy działają dokładnie tak samo, tylko do swojego dobra, a resztę wszystkich eliminują w taki podstępny sposób, hmm, wykorzystując no, niewiedzę innych, tak? No i prędzej czy później każdy będzie Kościół katolicki tak jest, nie? Aczkolwiek tego staram się nie komentować. Nie, no tak, no, dobry przykład, ale idę dalej, nikomu nie rozwijam tematu, bo widzę, że wiedzą o, o czym mówię, tak? Nie. E Dobra. Na jest został. Jest to bardzo fajny też fragment. I y pokazuję tutaj w tym rozdział 12, od 1 do 11. Pokazuję. Niesamowitą postawę Eliodasza. Jak bardzo pięknie potrafił się sprzedać, pokazać, czy jest świętsze od samego Jezusa Chrystusa. Mówię, że to by było tak ładnie pokazane, gdyby nie było tego wiersza szóstego. Gdzie w wierszu szóstym czytamy, że powiedział to nie z troski ubogich, tylko dlatego, że był złodziejem, a ponieważ aplikował się z sakiewką, podkradał z tego, co do niej wkładano. I, i mówię, no zobaczcie, gdybyśmy nie przeczytali tego wiersza, no to ten Judasz wyszedł, no idealnie lepiej niż sam Jezus no i ten zawsze tutaj daje takie to rozważenie czy kiedyś spotkali się z takim przykładem że ktoś przyszedł, pięknie opowiadał o Bogu e, tak pięknie, że w zasadzie wychodził lepiej nawet niż Bóg albo lepiej niż wszyscy inni ludzie posługujący i biorący udział w tym samym dziele na przykład, nie? I że tak siebie pokazał, że jest najbardziej wierzącym, Bóg się do, do niego przyznaje w najlepszy możliwy sposób, tak, że mucha nie siada, nie? Czy takich ludzi widzieli, spotkali? No niektórzy tam powiedzą, że tak, no ale tu i to zobaczcie, że to mamy tego Judasza i on się wywyższał, nawet nad Jezusa. A co zrobił Jezus? A co zrobił Jezus? Mówię, pokazuje. zobaczcie. A Jezus odpowiedział, star, po pierwsze, stanął w obronie tej kobiety, nie? To wiersz siódmy. Eee, nie potępił Jezusa, acz, nie potępił Judasza, aczkolwiek doskonale wiedział, kim Judasz jest, nie? Bo wcześniej tam pokazywałem ten fragment, że Jezus nie potrzebował świadectwa o nikim innym, tylko doskonale wiedział, co się w każdym kleje. mi zna nasze myśli, nie? Więc Jezus doskonale wiedział, co się kryje w tym człowieku, ale publicznie go nie upokorzył. Mało tego, tak jakby częściowo wziął winę na siebie. Częściowo. Ale w wierszu ósmym y, pokazał właściwy kierunek. W delikatny sposób. Ubodzy zawsze będą... Zawsze do po... pośród was. Więc jak będą zawsze, to w to myślę, zawsze będziesz mógł im pomóc. Tak? Mm. O, czyli delikatnie, a jaka to jest delikatność ze strony Jezusa, nie? Delikatnie. Pokazał ten właściwy kierunek. Czyli Jezus cały czas z miłością do tego No, on mógł, mógł go tam publicznie złoić. czy ty jesteś złodziejem? Tu wcale ci nie chodzi o dobro kogokolwiek, co najwyżej swoje. Mógłbyś mu mógł kasę sobie podebrać, nie? Ale zobaczcie, jak delikatnie tego delikatnie, to jest właśnie takie niesamowite ze strony Jezusa. A, dobra, też tu, tu, tu rozumiecie, o co chodzi z tym fragmentem, żeby to fajnie też zaznaczyć, bo tu się uczymy rozpoznawać te tak zwane wilki w owczych skórach. Jest to super fragment. Jest to naprawdę taki fragment bardzo wyrazisty. Jeżeli ktoś się wynosi ponad innych, a robiących tę samą posługę, tak? Albo ponad samego Jezusa, czy Boga, bo tutaj nawet ponad Jezusa się ten gościł wyniósł, nie? No to, to mówię, no, muszę coś się z nim nie tak. Dobra. Tam dalej mamy coś takiego, wiersz dziewiąty, że sporo ludzi, sporo Żydów przychodziło nie tylko ze względu na Jezusa, nie? Ale chcieli tego zobaczyć Łazarza, który cztery dni w grobie leżał, no i, i na pewno śmierdził, jakiegoś jego siostra powiedziała, nie? E... I zobaczcie też tu dalej, arcykapłani natomiast dodatkowo postanowili zabić samego Łazarza. Bo co? Bo z jego powodu wielu Żydów odeszło i zaczęło wierzyć w Jezusa. No i pokazuję tutaj, zobaczcie jak można być perfidnym do końca, a nie dbając o, o swoje te interesy, swoje dobro. Ludzie nie tylko chcieli zabić Jezusa, ale wszelkie dowody, że On jest Mesjaszem, na którego wszyscy czekali. Bo bezsprzecznie ten cud, skrzeszenie umarłego na, po trzech dniach, tak? Więc każdy woł, że Jezus jest Mesjaszem. Tu nie mieli żadnych wątpliwości. Nie było żadnych wątpliwości, jeżeli weźmiemy te, złożymy wszystkie z Starego Testamentu dotyczące, że Mesjasz będzie skrzeszał umarłych, tak? Że... Przy... Przerośnie w tym zakresie wszystkich innych proroków Starego Testamentu. A każdy z proroków Starego Testamentu co najwyżej na trzeci dzień. No to jak miał przekroczyć, no przekroczyć, być kimś większym w tym zakresie niż proces Starego Testamentu, to minimum czwarty dzień. No i Jezus to zrobił. Mógł zrobić pięć, dziesięć, poczekać, nie ma problemu, ale nie chciał, żeby Marta i Maria Cierpiały, nie? A, jeszcze, jeszcze, zapomniałem o czymś. Jak przechodzę do omawiania tego fragmentu z Łazarzem, czyli początek rozdziału XI, no to mówię, że z tej tradycji wczesnej, czerczenialskiej, nie tej katolickiej, późniejszej z trzeciego wieku i starszej, i młodszej znaczy się, tylko tej z pierwszego wieku jest taka tradycja. I ona mówi, że Łasasz był rozbójnikiem, Maria była prostytutką, a Marta była złodziejką, coś tam jeszcze, coś tam z kasą miała, nie, nie tego jest, nie? Mówię, pokazuję im, zobaczcie, ci ludzie no, byli odrzuceni przez społeczeństwo, bo każdy w jakiś sposób szkodził, nie? Był kimś złym, ale jak Jezus wchodzi w życie rodziny, to zobaczcie, jak to się wszystko a, i że jeszcze straszniej byli skłóceni, nie żyli razem, tak? A jak Jezus chodzi w życie jakiejś rodziny, to zobaczcie, jak oni się kochają. Jak oni się kochają. Że te siostry pokały, rozpaczały, żyły razem i rozpaczały po tym stracie swojego brata, którego wcześniej nienawidzili. I daję takie zapytanie, ale nie chcę, żeby mi odpowiadali. Mówię, a jak, jak jest z waszej rodzinie? Czy naprawdę jest tak fajnie, jak teraz w, tu jest opis tego życia rodzinnego? Mar tej Marii i Łazarza, czy może trochę gorzej. Jeżeli jest gorzej, to nie martwcie się. Je jest szansa, że Jezus naprawi wasze rodzinne życie, tak jak naprawił życie, no to jest takiej strasznie skuconej i naprawdę rodziny, nie Można nazwać patologiczną, dzisiaj byśmy się powiedzieli. I daje im taką nadzieję. I widzę, że niektórzy bardzo mocno wtedy słuchają pojawia się w końcu jakiś płomyk, skierka nadziei, że może będzie lepiej, nie? I to ludzie bardzo potrzebują, szczególnie w więzieniu, jak oni tam mają różne sytuacje życiowe. Czyli warto to też powiedzieć. Nawiązać do tej tradycji. Wiem, że protestanci nie szanują sobie tradycji, tak? Tylko opierają się czysto na Piśmie Świętym, ale akurat do tej tradycji warto naprawdę nawiązać. Dobra. Teraz mamy od 12, w sumie do 18, do 19 mamy tak zwany wjazd do Jerozolimy. No i teraz warto znowu ten kontekst historyczno-kulturowy tutaj wskazać. Dlaczego? Bo to był ceremonią koronacji ówczesny. Ceremonia koronacji na króla w czasach rozwijał ten żydowski, rozwijał się od Dawida i skończył na w sumie w Salomonie nie, Salomon miał syna tak, Roboama czy ro, ro, z jakiegoś tam takiego podobnie brzmiącego tep, człowieka, nie? Przez trzy pokolenia się ten ceremonii rozwijał i właśnie polega na tym, że Brano tego osiołka, tak, młodego na, na którym jeszcze nikt nie jeździł to nie mógł być ujeżdżony i to po prostu najbliżsi, najbliżsi jego, to znaczy najbardziej taki zaufany człowiek kłasł swój płaszcz na tego osiołka, ten król siadał i Bożą opatrznością, że Bóg się zgadzał, żeby ten człowiek był królem, to było to, że ten osiołek jeszcze nie ujeżdżony nie zrzucał tego przyszłego króla, tego koronowanego króla. Uh -huh natomiast najbliżsi współpracownicy kładli swoje płaszcze, natomiast ludzie, którzy uznawali no, tego koronowanego człowieka za swojego króla, to machali tymi gałązkami palmowymi. I za nim szli najbliżsi przyjaciele. I teraz, a cały lud później za nim, nie? I on wkraczał od bramy wschodniej, to jest bardzo szczególna brama, bo, jak Jezus powróci, to wejdzie przez tą samą bramę. I yy, wchodził przez wschodnią bramę. I pierwszym budynkiem, jaki, jaki był za tą wschodnią bramą, to była co? Świątynia. Świątynia. Wchodził do świątyni się i się modli. I modli. Właśnie. I to jest cała koronacja. No, w naszej kulturze koronacja to inaczej była, bo ten kardynał, czy arcybiskup, wkładał koronę królowi. Przekazywał jabłko. Kary. Ale tu ceremonia koronacji na króla tu w judaizmie wygląda zupełnie inaczej. No to mówię, patrzcie, tutaj Żydzi koronowali króla, nie? To znaczy Jezusa na króla, na swojego króla. Mówi, ale niedługo go zabili. Wszyscy krzycieli na cześć, nie? Taki zazmienny ten tłum jest, nie? To tak podkreślam. Ale warto zaznaczyć, bo tak, wiemy o tym, że Jezus był naszym królem, znaczy królem Żydów i nas, naszym też, ale nie, nie wiemy, kiedy był koronowany. No to już wiemy. Jeszcze jest y, ceremonią w Starym Testamencie opisany namaszczenia arcykapłana na jego stanowisko. No i to namaszczenie jest fajnie opisane w Starym Testamencie, aczkolwiek jedynym miejscem, w którym można by było przypisać te wszystkie elementy, no to jest e, od momentu rozpoczęcia rozbierania Jezusa do ubiczowania do momentu Jego śmierci krzyżowej. tak? Tak można by było powiedzieć, że... E, Wtedy Jezus został namaszczony na ręce kapłana. <śmiech> Okej. Okay. Mm. Tu jest fajny 203, 24, 25, co nie 206 też. Jezus porównuje się do ziarka pszenicy. No i teraz, jak to odnieść teraz yy, do jego życia, jego następców? Mm i zadaję takie pytanie, naprowadzam, no skoro zobaczcie, skoro wiemy, że Jezus umarł zamiast nas, za nasze grzechy, z własnej nieprzymuszonej woli, tego, że zarówno Bóg Ojciec, jak i Jezus Chrystus nas bardzo ukochali i Bóg wysłał Jezusa z misją ratunkową, żeby nas ratować, tak? No w sumie myśmy Go zabili, to naszymi grzechami, no to, że tak wielka ofiara w zasadzie porusza ludzkie serce. Na ile porusza nasze serca, żebyśmy zmienili swoje życie, dowiadując się, że jednak dla kogoś byliśmy tak ważni, że po prostu poświęcił swoje życie. I jeżeli dojdziemy do wniosku, że zmienimy swoje życie, będziemy naśladować Jezusa, to to Jesteśmy kolejnym owocem, kolejnym zielenkiem, które wyrośnie w kłosie tej wielkiej ofiary Jezusa Chrystusa. No, i tak to mniej więcej tłumaczę, też to pokazuje, że 28, 29, że Bóg Ojciec powiedział tak, Jezus mówi Ojcze, uwielbi swoje imię. Wtedy z nieba rozległ się głos uwielbiłem i jeszcze uwielbię no i to jest reakcja ludzi teraz wówczas tłum, który tam stał i słyszał mówił, że zagrzmiało inni twierdzili, ani nie od niego przemówił natomiast Jezus coś tam wyjaśniał no i tu tłumaczę, słuchajcie to, że im jesteście bliżej Boga to będzie ten głos słyszeć no taki słyszalny, to no, po prostu nie będzie głos w duchu naszym, tak tylko głos faktycznie taki słyszały. A im dalej, to wiecie, myśleć, że zagrzmiało, albo coś, jakiś ile dźwięk, albo w ogóle nic nie, jest coś. No i podaję przykłady jakieś ze swojego życia, czy z cudzego życia. Ktoś tam, jakiś brat w Jezusie mówił mi, że coś tam słyszał, no to przepłacza te przykłady, tak? E Okej. Okay. Bardzo to zaznaczyć, żeby ludzie wiedzieli, że im bliżej Boga, tym więcej się rozumie i słyszy. Mm. Ok, No i końcówka do rozdziału 12 pokazuje jeszcze kwestia zatwardziałości serca. Um. Generalnie ja to przerabiałem z jakąś tam grupą w Starym Testamencie z tego Faraona, któremu Bóg zatwierdził, zatwardził serce i pokazywałem jak to robił. No i tak naprawdę yy, pokazywałem, że Bóg przychodzi do człowieka w najbardziej dogodnej dla tego człowieka chwili, żeby ten człowiek mógł w końcu podjąć właściwą decyzję i nawrócić się do Boga. Ale człowiek sam wybiera, czy odrzuci Boga, czy nie. To pozostawia w, w, wolną decyzję, wolny wybór i nie wpływa na to. Aczkolwiek Bóg przyznaje się, że w jakiś sposób zatwardził serce, no bo w końcu dał tą propozycję i e, sam Bóg czyni siebie odpowiedzialnym w jakiejś mierze za to, że ten człowiek odrzucił go. No i mówię, że wtedy też mówię, zobacz, no to tym bardziej my, mając wpływ na innych ludzi, też powinniśmy być tego świadomi, że musimy edukować te staranności, żeby człowiek podjął właściwą decyzję, żeby zrozumiał to, co mówimy o Bogu, żeby rozumiał konsekwencje, odpowiedzialność, wiedział, jaka jest nagroda, ale też również kara że nie przestawiamy że Ewangelii, Słowo Bożego jednostronnie. E no i rzetelnie mamy. Nie możemy przekoloryzować i że nie możemy sobie y na czegoś lekceważyć, tak? E że powinniśmy e poważnie do tego podchodzić. E Okay. I tu mamy wiersz 46, i tu znowu mamy światło, ciemność. No i zaś proszę tych ludzi, żeby sobie to y, zamienili, te y, tu wyrazy posiadające symboliczne znaczenie na ich znaczenia. No i próbujemy aż do skutku. I to fajnie wychodzi, oni się angażują i nawet już na tym etapie to się jeden przez drugiego przyściga, żeby to dobrze lepiej zrobić, nie? I musicie mieć dobry kontakt z nimi. Dałby Bóg Ech. Pani poprowadź, tak. Jeszcze raz? Coś tam mówiłaś? Ktoś? Do siebie mówiłam, wiesz? Mówię, dałby Bóg panie poprowadź, tak. OK. Co? Mamy już godzinę. Ile Basia jest tu mam czasu? Pół, do jest, pół godzinki do osiemnastej. Dobra. To jeszcze jest podlecimy. Tutaj mamy Ostatnią Wieczerzę. I zapewne już jak pytaliście Nowy Testament, to widzicie, że coś tutaj niby jest tytuł przed trzynastym rozdziałem Ostatnia Wieczerza. Ale te właśnie takie wytłuchone podtytuły, one nie znajdują się w oryginalnym tekście greckim, w Nowym Testamentu, tylko są dodane przez tłumacza. Ale też powinniście się zorientować, że ta ostatnia wieczerza, to znaczy tutaj ten, ten fragment w ogóle nie pasuje do tej paski, którą Jezus obchodził, tak? yy, która jest opisana jakby dzień później w porównaniu do tej ostatniej wieczerzy. I jest sprawa bardzo, bardzo oczywista, jeśli się zna znowu ten kontekst historyczno-kulturowy, że od 13 rozdziału, do zaraz wam powiem którego, wino się chciał mi już przyjeździć z niechęci. do końca, aż do aresztowania, tak? To są dwa dni. A to się wydaje, jakby to był e, jeden ciąg tych samych wydarzeń, a to są dwa dni. Pierwsza, ta taka wieczerza, to jest, e, wynika z tego kontekstu historyczno-kulturowego. E, jak uczniowie kończyli swoje uczniostwo u mistrza, u rabina, a na koniec ten nauczyciel organizował takie przyjęcie, taką kolację, w której usługiwał swoim jeszcze niedawnym uczniom no i, i w zasadzie to Jezus zrobi czyli tutaj, na pierwsza część i teraz tak, bo bibliście się zastanawiają ci tacy bardziej zaawansowani, gdzie postawić granicę, gdzie się skończyła ta, ta wieczerza ta kolacja uroczysta na zakończenie uczniostwa, a gdzie się zaczęła e, ta Pascha, o której, która jest opisana w tych Ewangeliach trzech pierwszych, czyli Mateusza, Marka i Łukasza. I tu bibliści się kłócą, nie, posta nie potrafią postawić wyraźnej granicy. Tym bardziej ja się nie staram, nie? E, więc tu gdzieś trzeba postawić granicę, tylko nikt nie wie gdzie, nie? Ale na pewno ta pierwsza część dotyczy tej zakończenia bycia uczniem. Widać to po tym, że Jezus tutaj przestaje nazywać swoich uczniów uczniami, a zaczyna nazywać ich przyjaciółmi. I to w pytaniach jest odzwierciedlone. Więc nawet w tekście jest na to podstawa, nie tylko kontekst historyczno-kulturowy. I teraz pokazuję na przykład wiersz drugi. Trwa wieczerza. Diabeł zasiał już w sercu Judasza, syna Szymona Iskariata, myśl o wydaniu go. No i mówię, słuchajcie, nie wszystkie nasze myśli są naszymi myślami, po prostu szatan może nam coś wcisnąć, a nam się może wydawać, że to jakaś taka luźna myśl, albo że nasza myśl, tak, albo że nie wiem, skąd ta myśl przyszła. I mówię, że inne fragmenty w Piśmie Świętym, nie tylko w Nowym Testamencie, ale w Starym wskazują, że też możemy mieć, mieć myśli pochodzące od Boga. No i naszą rolą jest y, rozeznać to. Nawet wskazuje, że w listach Pawła Paweł twierdzi, że każdą myśl pierze w niewolę słowa poszego, tak? Czyli roziznaje, rozstrzyda, czyli od Boga, czy od szatana, jak od Boga, no to mm, pod nauki Jezusa, tak? I jeżeli jest okej, okay, to, to zostawia tą myśl, jeżeli chodzi o szatana, to odrzuca. I mówię, że my też tak powinniśmy robić. Powinniśmy badać te nasze myśli. Skąd one pochodzą? Jeśli to od Boga, no to powinniśmy się ich trzymać. Jeżeli nie, to odrzucamy, że to nie nasza myśl. Że nie chcemy tego robić. I to jest bardzo fajne to Ludziom tak je tłumaczyć. Widzę, że im się to przydaje. I teraz tutaj jest kwestia mycia nóg i pokazuje, że środkowi Dychowi też tam myją tak w ksiądz, to widziała nie każdy ksiądz, ale są księża, że gdzieś tam w lutym, tam w okresie tego Wielkop Wielkopostu przed Wielkanocą e, wybierają sobie jakieś ludzi z parafii i myją tam symboliczną ląnika. Ale tu jaka jest idea tych mycia nóg? No jest taka, no, jak wynika z tutaj i z kontekstu historyczno-kulturowego i z tutaj tekstu, no, że uczniowie kończą uczniostwo, to nauczyciel no, myje im nogi. To jest prawdziwa idea mycia nóg w chrześcijaństwie. Mm, dobra. No to wiecie, możecie się spotkać z takim stwierdzeniem, że powiedzą wam, no to jak my skończymy uczniot po, to powiedziesz mu nogi. Oczywiście. Nie ma problemu. No, nie ma problemu. O ile osiągniesz ten etap, nie? Co to znaczy? Więc staraj się, wtocił moje nogi. Nagroda. No, także można się z takim tekstem spotkać. Bądź tak przygotowany mi. Eee... Okej. Okay. I tutaj też pokazuje, że na przykład Jezus prostym mówi uczniom w wierszu 21. że wszystkim mówi, jeden z was nas mnie wyda. A uczniowie zaczęli się tam przyglądać nawzajem niepewni, o kim mówi. No i tam. Bo strasznie sobie ufali, nie? Mhm. Strasznie sobie ufali. I moim zdaniem za bardzo, bo nie skojarzyli, że no jeden z nich wyda, nie. Że jednak jakieś powinno być ograniczone zaufanie, bo ten Judasz to się wynosił ponad wszystkich nie? to było widać wcześniej w tym rozdziale. że powinni być bardziej ostrożni jakby byli bardziej ostrożni to jak mówię, nie? jakbyśmy byli między sobą bardziej ostrożni to jakby ktoś zaczął coś złego robić to byśmy mogli wcześniej zareagować i być może by ci ludzie nie zrobili czegoś złego byśmy wczas zareagowali no. A on mówi, ale tutaj przy Judaszu to wiadomo, że on to musiał zrobić, nie? I pokazuje w wierszu 27, że sam szatan. Sam szatan, czyli ten Harry, tak wstąpił w Judasza. Mhm. Czyli najwyższy. Nie jakiś tam zwykły z demon, tylko sam szatan. No, jakaś, że ta najwyższa instancja, instancja, nie? Że nie mógł wtedy postąpić inaczej. Okej. Okay. Pokazuje też 34-35, że faktycznie Jezus daje nowe przykazanie i to powie, przykazanie faktycznie różni się od tego największego przykazania w dwóch sprawach. Jezus to mówi, daję wam nowe przykazanie, kochajcie się wzajemnie, to jest jedna nowość, wzajemnie. Kochajcie jednych drugich, tak jak ja was ukochałem, to mówi Jezus. To jest ta druga nowość. Pierwsza nowość dotyczy, że nie wszystkich bliźniego swego jak siebie samego, tylko wzajemnie, a oni są już na etapie bycia przyjaciółmi Jezusa. A druga nowość, że tak jak Jezus ukochał, a Jezus ukochał nas bardziej niż samego siebie, za zamiast nas na krzyż, nie? I On dał swoje życie, no. Większego dowodu miłości nie ma, nie? Więc, yy, czy to ma sens zawężać, zawężać, do grono osób, no ma sens. Bo uczniowie uczyli się miłości do bliźniego swego jak do siebie samego. Skoro się już to nauczyli, to Jezus podnosi im poprzeczkę tak? Ale nie do wszystkich. Bo gdyby do wszystkich się uczyli, to by ludzie ich wykorzystywali. Ci, co jeszcze się nie nauczyli miłości do bliźniego swojego, jak do siebie samego. I tak im tłumaczę, nie? Doszli do wniosku, że frajera znaleźli je, że można go wycyskać, nie? Tak i mówię, prosto w oczy. Wiecie, to jest ważne, żeby powiedzieć, żeby wiedzieli, co nie mogą mnie wykorzystywać. Tak jest pan zwrotny. No. I mówię, są bez serca, tak, tacy, są tacy bez serca, że odedrą człowieka z, ze skóry i jeszcze będzie mało, nie? Tak. Że są tacy. No. I mówię, zobaczcie, że w tym jest naprawdę głęboki sens, bo jak będą się uczyć tej bardziej ofiarnej miłości pośród ludzi, którzy już nauczyli kochać bliźniego swego jak siebie samego, to co najwyżej jak nas skrzywdzą, to tylko przypadkiem, tylko chcąc. Bo człowiek sam siebie nie krzywdzi specjalnie. Co najwyżej tylko przypadkiem, albo nie chcąc, Bo nie posiada pełnej wiedzy. Ale jak się zorientuje, że skrzywdził, to naprawi to uszkodzenie. Więc dlatego, że mamy gwarancję naprawienia szkody, to uczymy się jej bardziej ofiarną miłości pośród już przyjaciół Jezusa. Dobra, Dobra. tutaj podałem też różnicę przy okazji między uczniem Jezusa, a przyjaciółmi Jezusa, ale jest ich więcej. Pokazuje też w wierszu 36-38 bardzo taką yy, nadbiera pewną yy, postawę Piotra, który deklaruje, jest taki gorący, gorący w wodzie kąpany, deklaruje nie wiadomo co, że nawet na śmierć pójdzie, Życie za ciebie, oddam panie, nie? No Jezus mu mówi, że jeszcze chwila, się trzy razy nie zaprzesz, nie? No. I i później tam dalej się to rozwija, więc tam dalej też to pokazuje. Eee. I mamy tu jeszcze w wierszu szóstym. Jezus, Jezus pokazuje, przypomina, że On jest drogą. Bo to też jest symboliczne znaczenie drogi, bo w, no, w dziejach apostolskich mamy, że zanim y, uczniów Jezusa zaczęto nazywać e, chrześcijanami, to wcześniej mówiono o nich, no, żyjących czy idących tą drogą i żyjących zgodnie z tą drogą, nie? Czyli z tą drogą, o której Jezus chodził i opowiadał. Czyli to jest też ta droga, ma symboliczne znaczenie, że ja jestem drogą, czyli ja pokazuję ten prawdziwy, Boży sposób życia, prawdą i życiem, nie? Nie? No to prawdziwe życie o to chodzi. Że jakoś to trzeba rozwinąć i wytłumaczyć, no, że mamy żyć tak, jak Jezus nauczał ok jeszcze tu za, o tutaj wiesz czekajcie, czekajcie gdzieś to było No tu, tu pokazuje też wiesz że tutaj 12-14, tu chodzi o to, że tą obietnicę, że Jezus będzie wypełniał prośby, to On składa już swoim przyjaciołom na tej ostatniej wieczerzy pożegnalnej kończącej uczniostwo, czyli swoim już przyjaciołom, czyli ci ludzie nauczyli się kochać bliźniego swojego jak siebie samego i teraz co? o cokolwiek y, poprosilibyście w moim imieniu, tego dokonam, aby obojciec był uwielbiony Synu. Jeżeli coś, y, o coś mnie poprosicie w moim imieniu, to spełnię to. I mówię, że to nie znaczy, że nawet wcześniej Bóg czy Jezus nie będzie spełniał naszych próśb, no ale dopiero tu mamy taką gwarancję, nie? bo jest nasz umysł przemieniony, ta metanoia nastąpiła grecka, zmiana sposobu myślenia i że dopiero tak już nastąpiła, że w zasadzie nasze serce, nasz charakter jest podobny do Bożego i nie będziemy na pewno prosić coś niezgodne z wolą Bożą. A wcześniej to nie ma gwarancji spełnienia prośby, że nie będzie ona zgodna z wolą Bożą, że dopiero tu. I też pokazuje, bo tu jest sześć razy w dalszej części rozdziału, Taka fraza się pojawia Jeżeli darzycie mi miłością, będziecie wypełniać moje przykazania To mówi Jezus I to się zaczyna w wierszku 15 I to trwa nawet w wierszu W rozdziale jeszcze 15 I ta fraza się cały czas przywija Jest to na 6 razy I zaznaczam, że Jeżeli komuś przyjdzie do głowy Powiedzieć Jezu, kocham Ciebie To on jednocześnie deklaruje co? Że wypełnia przykazanie Jezusa I mówi, pytam się, a znacie je? No Czasami przychodzą tacy, wiadomo, no, ludzie, którzy najpierw chcą niby pokazać, że są wierzącymi, będą krzyczeć, śpiewać. Jezu, kocham cię, będą no, no, takie różne rzeczy robić. Nie, tylko na pokaz to będą oczywiście robić. No to właśnie do nich mówię tak. czy rozumiesz, że jak mówisz, że kochasz Jezusa, to znaczy, że wypełniasz jego przekazania. I tak już idę. Będę musiał kończyć, bo z będę się na spacer. Tylko dokończę to. To słuchajcie no to mówię, że deklarujecie jednocześnie, że wypełniacie jego przykazania. I żeby sobie to bardzo mocno uświadomili. Mówię im, że jest sześć razy i żeby znaleźli te miejsca i podkreślili je. A ja będę później te książeczki sprawdzał, nie? I od razu później wiem, który zrobił to, co mówiłem. I o dziwo, tacy najbardziej jakby ludzie, no, atyści czasami też przychodzą i oni to potrafią zrobić, pozaznaczać te fragmenty, ale ci ludzie, którzy najgłośniej krzyczą, Jezu, kocham Cię, to oni tego nigdy nie robią, nie? No. I pokazuje, że w wierszu 30, 23 jest taka fajna obietnica, że jeżeli faktycznie kochamy tego Jezusa i wypełniamy Jego słowo, to co? To Jezus mówi, że Jego Ojciec otoczy nas miłością i do takiej osoby przyjdą razem i zamieszkają z nami. Zatrzymamy się u niej. U niej nie? I teraz mówię, wyobraźcie sobie, że Jezus by tak materialnie przyszedł z Bogiem Ojcem, zamieszkał z wami, jakby wasze życie się zmieniło. Ile rzeczy byście przestali robić, a ile rzeczy byście zaczęli robić? No i niektórzy zaczął, mówią, o wiele by się zmieniło, nie? Mówię, to tam ktoś coś powie, nie? To czasami mówią, co tam by się zmieniło, ale w większości nie. E, a e, jeżeli jesteśmy już na etapie bycia przyjacielem Jezusa, tak? To jeżeli kochamy tego bliźniego swojego jak siebie samego, to co? No to za wiele by się już nie zmieniło, nie? Teraz tutaj też tłumaczę, jak możemy poznawać Boga. Że są też kilka etapów takich poznania Boga. No możemy, jak przeczytamy o, o kimś książkę, jakąś biografię o jakimś kompozytorze, no możemy powiedzieć, że go trochę znamy, nie? Ale jak żyjemy z kimś yy, pod jednym dachem, yy, yy, przybywamy z nim każdego dnia, każdej nocy, to go lepiej poznamy, co nie? Ale jeżeli naśladujemy go w życiu, to przeżywamy dokładnie to samo, co ta osoba. A my do tego mamy dążyć, mamy do naśladownictwa Jezusa dążyć, nie? Do idealnego naśladownictwa. Jeżeli będziemy naśladować Jezusa w słowach i czynach, w stosunku do ludzi innych, to będziemy doświadczać i tej miłości, odzajemnionej miłości i agresji, tak jak Jezus. I będziemy czuć, czuć dokładnie to samo w chwili odzajemnienia miłości, Albo w chwili agresji. może być na przykro. Czy jest taki inny głębszy sposób poznania Jezusa, nie? nie? Na śladownictwie. Nie tylko jak z Nim zamieszkamy. I tutaj się też zaczyna o tym duchu. On tu w wierszu 26 jest naszym opiekunem. Duch święty, którego ojciec jest pośle w moim imieniu. I pierwsza jego funkcja On nas Wszystkich nauczy i przypomni na wszystko, co Jezus powiedział. On jest naszym nauczycielem. I dobrze, że i to Jezus mówi lepiej, żeby On odszedł, nie? Dlaczego lepiej? No bo Jezus mógł być tylko w jednym miejscu, w jednym czasie. A Duch Święty jest w każdym miejscu i w każdym czasie. Czyli na pewno lepiej, nie? Dla nas wszystkich. I tutaj też mamy pokój wam, zostawiam pokój, mu wam daję. Mówię, że to jest pierwsza obietnica, którą Jezus spełnia. Pierwsza. Każdy, kto się nawraca do Boga, pierwszą obietnicę, może nie ma, każda, każdy, nie każdej, większości osób, które się nawracają do Boga, pierwszą obietnicę, jaką otrzymują, spełnioną obietnicę, to jest ten naprawdę taki ten pokój Boży, który nie oznacza tylko pokój, spokój taki w sensie duchowym, ale to też oznacza poczucie szczęścia, poczucie radości, poczucie spełnienia, poczucie odnalezienia swojego miejsca w życiu o dziwo, to hebrajskie słowo shalom ma 10 znaczeń nie tylko te, które powiedziałem ale jeszcze tam kilka innych których nie pamiętam ale mówię o tych, tych to, co wymieniłem, bo ja to tak doświadczam tak? nawet tam zdrowie też chodzi w grę więc w jakiś sposób mogę też o zdrowie mówić więc yy, mówię, że do skończenia tej książeczki Powinniśmy ten pokój Boży mieć, a jak nie teraz, to przynajmniej w tej następnej, bo tam jest poznaj prawdziwy pokój, nie? Przy tej następnej książeczce. Mówię, żeby faktycznie starali się przerabiać tą książeczkę tak, żeby tą pierwszą obietnicę jeszcze już teraz tu przy przerabianiu tej książeczki, żeby faktycznie otrzymali od, Boga, od Jezusa. Eee... No i też pokazuje, że tu Jezus mówi o władcy tego świata, tych czasów, tak? I Jezus tu mówi, że we mnie jednak nie ma nic. No bo Jezus nigdy żadnego grzechu nie popełnił. Na co mógłby się powołać, tak? Dlatego nie ma... Szatan nie ma nic do Jezusa, na co mógłby się powołać. Póki co, mm, szatan ma się powołać na co, bo my tam wzięliśmy, nie? No... <śmiech> Więc y, dobrze było, żeby przejść do etapu, bycia przyjacielem. Jezus z nami zamieszka, bukończy z nami zamieszka, więc e, co? To, na co bycie się mógł powołać szatem, to już za bardzo nie będzie takie łatwe, nie tak. E... Okej, okay. na tym skończymy. Bo będę musiał kończyć, tak jak ja mówiłem. Następnym razem zaczniemy od rozdziału 15, dobra? Tak. E... I tyle. Na dzisiaj mogło być? Tak. Tak, Wojtku, bardzo wyczerpująco. Bardzo fajnie, żeś to nam przedstawił. Dobra. Czy widać w tym y, rozwój duchowy tych y, apostołów? W tym tłumaczeniu, jak ja to wtłumaczę? Widać, Na... że oni się zmieniali? Tak. No. no i dobrze. To my też mamy tak się zmieniać. A będzie to jeszcze tak widać w dziale 15. 15. Dobra. I, i ludzie, którym mamy to głosić, oni też mają to widzieć, że muszą się zmieniać wewnętrznie. Dobra. To tyle. To dziękuję bardzo za spotkanie i z Panem Bogiem wszystkim. Z Panem Bogiem do następnego. No do następnego.